Po zmianach, jakie nastąpiły w Europie od ostatniego powstania, Wschód Europejski przestał być groźnym, a natomiast głównym źródłem niebezpieczeństwa dla innych narodów, a także i dla samej Polski, stała się Europa Środkowa Niemiecka. Ta zmiana roli dziejowej wywołuje głęboką zmianę w zakresie ogółu naszych zadań narodowych. Charakter przeciwnika decyduje, o charakterze walki. Charakter zaś walki, jaką naród prowadzi, urabia całe jego życie wewnętrzne. Polska piastowska, organizując się w walce z wyższym swą kulturą wrogiem, starała mu się dorównać i od chwili przyjęcia chrystianizmu szybko się cywilizowała. Te wysiłki przygotowały świetny okres jagielloński, kiedy naród polski stał kulturalnie na równi z resztą Europy, a kraj nasz był wielkim ogniskiem zachodniej cywilizacji. Wciągnięty następnie w walki ze wschodem, zniżył się on stopniowo do swych przeciwników. Kultura na wielu polach się cofnęła, a z wpływami cywilizacyjnymi zachodu coraz więcej walczyły wpływy wschodnie, zmieniając obyczaje, upodobania, ubiór nawet, obniżając stopę umysłowego życia. Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej naród, widząc swój upadek, dążąc do odrodzenia, zwrócił się wielkim wysiłkiem ku zachodowi. Zrobił potężny krok naprzód na polu wychowania publicznego. Wreszcie usiłował odnowić swój ustrój państwowy. I tu głównym bodźcem było spóźnione poczucie, że sąsiedzi zagrażający istnieniu państwa to już nie dzikie hordy tatarskie, nie zastępy tureckie, rozgromione pod Wiedniem i nie azjatycka w swym charakterze Moskwa. Że na zachodzie wyrósł mu wróg silny i cywilizowany w postaci Prus. Na wschodzie zaś, zeuropeizowana przez Piotra Wielkiego w swej organizacji państwowej Rosja. Ten ruch odnowicielski w Polsce pomimo upadku państwa, którego ratunek przed zamachami zbyt potężnych sąsiadów był spóźniony, był olbrzymim czynnikiem cywilizacyjnego postępu, który znalazł swój wyraz w pracy narodowej pierwszych dziesięcioleci XIX wieku w księstwie warszawskim i w królestwie kongresowym i w ziemiach litewsko-ruskich za czasów Czartoryskiego i Czackiego i w księstwie poznańskim które w okresie zdławienia pracy narodowej polskiej przez Rosję po roku 1831 było głównym ogniskiem polskiego życia intelektualnego. Tylko Galicja, oderwana od Polski przy pierwszym rozbiorze i niewciągnięta skutkiem tego w ogólny ruch narodowego odrodzenia, pozostała zacofaną. Tam najdłużej przetrwała stara Polska z jej fałszywym pojęciem szlachetczyzny, z jej obskurantyzmem, z duchowym zastojem, z odosobnieniem od cywilizacyjnego życia Europy, z pozostałościami wpływów wschodnich. System rządów austriackich ten zastój utrzymał. Kraj ekonomicznie niszczył. Metternichowska zaś polityka umiejętnie wyzyskała przesądy warstwy szlacheckiej, pogłębiając przedział między nią a resztą narodu. Szybki postęp cywilizacyjny głównej części ziem dawnej Polski po roku 1831 został zahamowany. Wpłynął na to system ucisku rosyjskiego oraz będące jego następstwem skierowanie energii narodowej do spisków i przygotowań powstańczych. Naród zrósł się z tym życiem w walce orężnej, z którym nie idzie w parze wymagająca spokoju. Twórcza Praca cywilizacyjna, do której nie miał zresztą ani instytucji, ani wolności potrzebnej. Prace te musiał on odkładać na lepsze czasy, a warunki walki z przeciwnikiem potężnym, lecz cywilizacyjnie niższym, nie budziły poczucia, że postęp kulturalny jest sprawą najpilniejszą dla zachowania bytu narodowego i zdobycia narodowej siły. Niemniej przeto dobra tradycja Królestwa Kongresowego i Uniwersytetu Wileńskiego rodzi liczne i szerokie nierazpoczynania udaremnione przeważnie przez warunki polityczne. Po ostatnim powstaniu, w dobie największej beznadziejności politycznej i upadku ducha, hasło pracy cywilizacyjnej, podźwignięcia ekonomicznego stanu i kultury kraju, oświaty jego ludu, staje się ogólnym, zarówno w zaborze pruskim, jak i w Królestwie i Galicji. Naród nie ma jeszcze wyraźnej świadomości swej nowej roli dziejowej, ale jak gdyby wiedziony instynktownym przeczuciem, że przed nim leży długa i ciężka walka z przeciwnikiem potężnym, nie tylko swą liczbą, ale i kulturą, stawia sobie za cel podnieść się na wyższy poziom cywilizacyjny. Istotnie, jeżeli Polska ma wytrzymać nacisk fali niemieckiej, nie ma ofiar, których by naród nie powinien uczynić dla najszerszego rozwinięcia pracy kulturalnej, dla postępu, który by prowadził ją do dorównania przeciwnikowi. Inaczej skazana jest na rolę niemieckiego Hinterlandu. Pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Polski ogromne dziś istnieją różnice pod względem poziomu kultury i szybkości kulturalnego postępu. Zależą one od różnic napięcia energii narodowej i zdolności do zorganizowanej pracy twórczej, a przede wszystkim od różnic warunków politycznych. Praca kulturalna wymaga odpowiednich instytucji, w których by się mogła rozwijać i praw, które by jej wolność zapewniały. Tam, gdzie tych instytucji i praw nie ma, energia narodu rozprasza się, marnieje w bezczynności lub zużytkowuje w walce politycznej, dążącej do zdobycia normalnych warunków pracy, może dla przyszłych dopiero pokoleń. Na najdalej wysuniętym ku zachodowi i najbardziej zagrożonym przez Niemczyznę terenie w ziemiach polskich do Prus należących poziom kulturalny ludności polskiej jest najwyższy, i tam energia narodowa dosięgła największego napięcia. Niemcy napotykają tam w Polakach przeciwników, nie ustępujących im kulturą, niemniej od nich energicznych i nie mniejszą wykazujących zdolność organizacyjną. Od dawna rozwijająca się walka z wyższym kulturalnie przeciwnikiem. Zmusiła tu Polaków do wielkich wysiłków. Była ona ciężką, ale dobrą dla narodu szkołą. W długim okresie, w którym Polacy, ustępując wrogowi, jednocześnie poznawali jego broń i uczyli się nią władać, przyszły czasy, kiedy tą bronić, bić go zaczęli. Niemczyzna przestała się naprzód posuwać i nawet zaczęła się cofać. Dziś, kiedy mnożące się prawa antypolskie zacieśniają tu coraz bardziej pole naszej pracy narodowej, duch narodu nie upada i energia jego nie słabnie, ale działa coraz intensywniej w pozostawionych jej granicach. Dzięki temu Niemczyzna swe znikome w ostatnich czasach postępy. Okupywać musi nakładem olbrzymich środków materialnych i wielkim kosztem moralnym, jakim jest niewątpliwie podrywanie podstaw ustroju państwowego przez ulegalizowane gwałty. Galicja, która skutkiem oderwania od Rzeczypospolitej w dobie poprzedzającej narodzinę polskiego ruchu odnowicielskiego XVIII stulecia, i pod wpływem systemu rządów austriackich została, jak to wyżej powiedziano, najbardziej zacofaną częścią Polski. W ostatnim czterdziestoleciu znalazła się w warunkach najbardziej sprzyjających rozwojowi polskiej pracy narodowej. To też, pomimo niezdrowych stosunków społecznych i rodzących się stąd antagonizmów, pomimo smutnego stanu ekonomicznego, Pomimo wreszcie ciągłego niepokoju wytwarzanego przez kwestię ruską we wschodniej części kraju, Galicja w ostatnich dziesięcioleciach skorzystała z uzyskanych instytucji i praw, robiąc znaczne postępy w rozwoju narodowej kultury. Ta część Polski, posiadająca dziś szeroki samorząd krajowy, polską władzę polityczną, polski sąd i polskie szkolnictwo z dwoma uniwersytetami na czele, jest jedynym ogniskiem polskiego życia zorganizowanego wszechstronnie i jedynym ogniskiem spokojnej, twórczej pracy w dziedzinie wyższych potrzeb kulturalno-narodowych. Pracy, bez której narodowi grozi zejście do poziomu pozbawionego swej indywidualności szczepu.